Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z pop popkulturowego. Czołem Michale. Czołem, witam Ciebie Jerry, witam słuchaczy. No i myślę, że z nieskrywaną przyjemnością powracamy do Sandmana, nie Lagaimana. Mamy przed sobą już tom 9, czyli w zasadzie finalizujemy pomału całą serię. A no poniekąd to dochodzimy w tym dziewiątym tomie do konkluzji całej tej długiej drogi, którą z Morfeuszą i Gaimanem przeszliśmy. No ale o tym za chwilę sobie porozmawiamy, właśnie jak ten dziewiąty tom wypada. Zatytułowany jest on Panie Łaskawe no i e, ja od razu zacznę e, z grubej rury e, ty Michale oczywiście czytałeś ten tom e, wcześniej e, jak Aha. w tej chwili po latach e, jakby patrząc z perspektywy właśnie całego m, tego powrotu e, do tej serii jak ci się spodobała ta konkluzja serii e, o Morfeuszu fantastyczna, spektakularna godna, ale mocno przegadana według mnie gdy czytałem to po raz pierwszy całe lata temu to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ale wtedy miałem jeszcze troszkę mniejszą popkulturową pop i w ogóle kulturową i komiksową edukację przed sob za sobą niż teraz. Więc teraz to yy, troszkę widać szwy, ale one absolutnie nie przeszkadzają. Komiks jest naprawdę bardzo dobry. No tak, no to jest y, tom potężny. Tak jak mówisz, że przegadany nieco, no to tutaj mamy y, całość podzieloną na y, 13 rozdziałów. No i to się rzuca w oczy, bo te, ten album odstaje nawet wizualnie od wielu wcześniejszych tomów. No i on faktycznie jest potężny i spektakularny i co dla mnie zaskakujące w sumie on łączy bardzo, bardzo dużo różnych wątków z wcześniejszych tomów i to jest o tyle zaskakujące, bo że z jednej strony no nie do końca się tego spodziewałem, że wiesz, aż tyle Yy, jakichś wątków będzie nam tutaj wracało. W tym konkretnym albumie, chyba coś z każdego poprzedniego, co najmniej jedna rzecz. Tak, tak, dokładnie. A z drugiej strony, jak paradoksalnie, bo, bo mam wrażenie, że to jest dość właśnie zaskakujące też, jak się spojrzy na, to, na tę opowieść z tej perspektywy, ona jest zadziwiająco zwarta. Nie masz takiego wrażenia, że tak jak my często rozmawialiśmy przy tych tomach, że albo to były w ogóle antologie, zbierające różne historie albo my meandrowaliśmy pomiędzy różnymi postaciami historia gdzieś tam sobie płynęła, zakręcała i tak dalej, i tak dalej to tutaj w zasadzie to jesteśmy główny wątek w stanie nakreślić w dwóch zdaniach Lita Hall oskarża Morfeusza o śmierć swojego syna i napuszcza na niego tytułowe panie łaskawe. No i, i śledzimy potyczkę tak naprawdę Morfeusza z paniami łaskawymi i, i no z, z konsekwencje tak naprawdę wielu, wielu wcześniejszych wydarzeń i wielu, przede wszystkim decyzji Morfeusza. On wydaje się bardzo zwarty, ale wydaje mi się, że yy, znaczy dzieje się w nim znacznie więcej niż to, co opisałeś, ponieważ mm -hmm. jest mnóstwo innych wątków. Mamy Malignę, która szuka psa przez cały <śmiech> tom, mamy Ros, która podróżuje przez pół świata, bo coś jej się wydawało. Mamy no całą podróż mamy... Lity, Lity Hall. Nie? Tak jest, mamy Koryntczyka, Nowego Koręczczyka, mamy Matthew, który dowiaduje się, że nie jest pierwszym krukiem. Generalnie jest tam dużo rzeczy, ale wiesz co, ten tom wydaje się zwarty, ponieważ on jest bardzo mocno zdyscyplinowany tematycznie. Jest dość dużo wątków, ale każdy z tych wątków jest poświęcony temu samemu tematowi. Umieraniu, odchodzeniu, myśleniu o umieraniu, myśleniu o odchodzeniu, przemijaniu, kończeniu się i, nie, i to, to wypływa właściwie w każdym wątku. I właśnie dzięki temu, że, no, że ten tom jest tak zdyscyplinowany tematycznie, to on, on jest właśnie ten tak zwarty, wydaje się tak zwarty, według mnie. Tak, tak. I tutaj y, ja do tego bym dorzucił, że pomimo... Faktycznie takiej pewnej dekompresji całej tej historii, no bo ona momentami trochę sprawia wrażenie opowieści, która nieco drepcze w miejscu, to mhm. wydaje mi się, że ona jest naprawdę nieźle rozplanowana. W tym sensie, że my trochę chyba też na zasadzie takiej, no jak pewnie wielu czytelników musiało mieć, dostajemy przypomnienia pewnych wątków, wiesz, przedstawienie jakby postaci, czy powrót pewnych postaci, tak, żeby można było na tym właśnie dalej budować, i, i to też w sumie było. Ciekawie poprowadzone, nie? że tych te, te, te historii pomniejszych mamy bardzo dużo, ale one same w sobie, każda z nich też mam wrażenie, że ma jakieś swoje zaczepienie i swój mikrowątek, który po prostu śledzi się z zainteresowaniem. Tym bardziej, że no część z nich jest dosyć powiedziałbym, że nietypowa, może nawet, no bo tutaj oprócz Morfeusza, to ja mam takie poczucie, że najważniejsza grupka postaci to są mieszkańcy Śnienia, szeroko pojęci. nie, Ci nominalni i ci przybyli, czy związani ze Śnieniem, jak chociażby mamy jedną z tych bohaterek, tą Elfkę, która no, hmm. ze, ze Śnienia zostaje poniekąd no, nie tyle wygnana, co może odesłana, o tak te, tego bym słowa użył i to w sumie też było dla mnie interesujące w tym, tema, w tym tomie, nie? że to nie jest tylko konkluzja wątku Morfeusza, tylko właśnie to jest też tom w dużej mierze o, o śnieniu i o tych wszystkich postaciach, które tę krainę zamieszkują. Jak, jak to ten element Ci się podobał? To wydaje Ci się, że to Gaiman sprawnie sobie poradził z rozpisaniem tych wszystkich wątków? Tak, tak. Zdecydowanie bardzo sobie sprawnie poradził. Głównie też dlatego, bo one te wszystkie wątki, wbrew pozorom, one czemuś służą. One pokazują, że pokazują konsekwencje działań i decyzji mhm. i błędów głównego bohatera. Właśnie tutaj sam finał, finał tego tomu, stawia naszego bohatera właśnie w tej sytuacji, do której każe mu wypić piwo, które sam sobie naważył, czasami mimowolnie, czasami nie mimowolnie i właśnie obserwowanie, jak te wszystkie te wszystkie fale, które wzbudził na powierzchni rzeczywistości Morfeusz, zaczynał się układać ten wzór, który, no, który się wokół niego koncentruje, to jest właśnie bardzo fascynujące. Galliman tutaj oparł strukturę tego tomu na, właśnie, na tej greckiej tragedii, mhm której nie da się zapobiec i która, się, która z czasem okazuje się, że jest przyczyną właśnie działań osoby, któ którą ta tragedia spotyka. I to było, to było właśnie bardzo spektakularne. Ja się tutaj pod tym to, totalnie podpisuję i to poczucie śledzenia tej greckiej tragedii ono jest bardzo silne w trakcie tego tomu, bo my w sumie często, mam wrażenie, przy tych podcastach o Sandmanie wspominaliśmy o tym, że Morfeusz to jest taka postać specyficzna, bo on jest bardzo często pasywny. Nie, mhm. że on albo tylko wprawia jakoś tam wydarzenia w ruch, albo y, jakąś decyzję może podejmuje na którymś etapie, albo popchnie jakąś post, postać w konkretnym kierunku, albo w ogóle gdzieś jest w tle i tylko przybywa na sam koniec i coś robi i. Nie, nie, właśnie to jest fajne pokazanie tej sieci tych jego drobnych decyzji, mhm. która zaczyna się wokół niego splatać. To jest super. Jest taki jeden moment w tym, tym tomie, oczywiście nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie spoilerować, ale w którym właśnie widzimy, jak ta, ta sieć się wokół niego zaplata, ta sieć jego błędów i obserwujemy i, on, I to naprawdę robiło bardzo duże emocjonalne wrażenie. No tak, tym bardziej, że dla mnie to naprawdę świetnie wypadało pod tym kątem, kiedy my nagle widzimy Morfeusza właśnie trochę innego, zmuszonego jakby do tej aktywności, no bo on tutaj musi stawić, musi i chce stawić czoło jakby całej tej sytuacji z jednej strony, z drugiej strony on od początku w zasadzie sprawia wrażenie właśnie istoty pogodzonej z tym, w czym bierze udział, nie? jakby mającą mając świadomość tego, że to jest właśnie ta grecka tragedia i ona się nie ma opcji skończyć dla niego dobrze, ale no widzimy w końcu takiego Morfousza bardzo aktywnego, który próbuje mimo wszystko wszystko tak rozegrać te, te wszystkie wątki, żeby no, także właśnie śnieniu pomóc i, i wszystkim tym swoim towarzyszom. Co też dla mnie było na swój sposób fascynujące, no bo my żeśmy się przyzwyczaili widzieć te wszystkie postaci w tle. Ale tutaj mam wrażenie, że w wielu momentach te interakcje z Morfeuszem naprawdę błyszczą, nie? Właśnie cały ten wątek Matthew, czy nawet wątek mm -hmm. Koryntczyka, bo no, nie wiem jak ty, ale ja przyznam się otwarcie, że jak zobaczyłem, że Koryntczyk wraca, to y, trochę tak y, nie wiem, miałem obawy o tak najkrócej rzecz ujmę, nie? Mm -hmm. to, to, to chyba było umyślne, żeby zobaczyć, co on teraz odstawi, bo to jest w końcu Koryntczyk, nie? Wiadomo, jak on strasznie namieszał w, w pierwszych tomach. I Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie fascynujące było obserwować, jak Morfeusz próbuje jednak uniknąć tego losu, uh -huh. który wypi, wypicia tego piwa, którego sam sobie uważył, ale im bardziej próbuje te, temu zapobiec, tym mocniej się właśnie w, tym mocniej zapada się pod te ruchome piaski. To było ciekawe. I pod, pod koniec, w momencie, w którym no, doszło do finału, to on wydaje mi się, że był z tym finałem dość, znaczy. Jednocześnie trochę zrezygnowany i trochę pogodzony i to, i to faktycznie y, obserwowanie tej zmiany w jego podejściu y, było ciekawe. Było też niespodziewane, bo nie, nie wiadomo jak się zachowa. Wiemy, że to nie jest postać bez wad, wiemy, że ma, ma swoje humory, ma, potrafi unosić się honorem, ale jednocześnie dotrzymuje słowa, że potrafią nim targać różne namiętności, ale jednocześnie stara się być obowiązkowy i to jest fajne, bo dzięki, dzięki temu do samego końca nie wiadomo było, jak to się skończy. Tak, tak. No zresztą tutaj ta obowiązkowość, to, to w ogóle jest też, czy, czy takie poczucie obowiązku szeroko pojętego, bo obowiązku wobec śnienia, obowiązku wobec nie wiem nieskończonych, obowiązku wobec właśnie swoich towarzyszy to było naprawdę coś, co tutaj było świetnie rozgrywane, bo to znów w takich małych elementach, nie jak mamy w którymś momencie powrót do obietnicy złożonej naszej elfce, która, który to powrót jakby do tego wątku no, mocno miesza przecież w końcówce całego tomu, tego tomu i to tak, w taki sposób znów nieoczekiwany, nie? no bo to y, przecież mhm. postać jakby tutaj bez złych intencji, a tak naprawdę y, no, okazuje się, że właśnie tylko dokłada ten y, kamyczek y, do wszystkich kłopotów y, Morfeusza. I, I to było y, ciekawe. Z drugiej strony właśnie y, też było y, interesujące spoglądać na całą tę menażerię ze śnienia. Nie? Jak tam wracają wątki wiesz tych wszystkich na przykład maszkaronów, które tam na bramie sobie siedzą i, i też poznajemy historię tych postaci. Kwestia kruków, kwestia interakcji pomiędzy Korenczykiem a Matthew, bo to też w sumie... Gajman, no, tak dosyć, mam wrażenie, nietuzinkowo na tym etapie całej historii m, rozegrał, że właśnie mamy w kilku momentach sparowane, czy wyciągnięte na plan pierwszy te postaci ze śnienia i one tutaj w różnych momentach dostają swoje, m, no czasem 5 minut, czasem trochę mniej, ale y, to robi dobre, i przede wszystkim dobre wrażenie, ale ma też swój ciężar gatunkowy, nie? Kiedy tam dochodzi do tych wszystkich y, końcowych rozstrzygnięć, to y, mam wrażenie, że to naprawdę działało, co, co jest sztuką mimo wszystko w tak długiej i no, na swój sposób zdekompresowanej serii, nie? No bo my mówiliśmy mhm. cały czas, że ona jest mocno zatomizowana i tematycznie i, i, i, i formalnie i pod kątem prowadzenia historii, no a tutaj jednak... Y, ja miałem poczucie, że potrafił Gaiman złapać czytelnika za twarz, nie? Dokładnie. A jak Ci się podobał w ogóle cały wątek Little Hall i Daniela? No bo to jest w zasadzie ten punkt zapalny i ja się przyznam, że tak jak ja nie wiedziałem do końca jak cała seria się kończy, to przez to, że ja czytałem jakieś historie z tego uniwersum Sandmana, więc mniej więcej wiedziałem jakby jakie będą reperkusje jakby tej głównej serii, o tak, tak to może ujmę i w sumie byłem ciekaw, jak zostanie ten wątek Lity Hall i Daniela poprowadzony w tej serii. I w sumie ci powiem, że to mnie mimo wszystko zaskoczyło, tym bardziej, że ten wątek Lity był też ciekawy, bo... Mam wrażenie, że tutaj. Te... On był niesamowicie upiorny. Tak, nie? tak, tak. Y y y y y y ja nie mam dzieci, ale wyobrażam sobie, że jakbym miał, to by mnie naprawdę mocno trzepnęło, bo Gajban bardzo sugestywnie opisuje to mnie, te przeżycia lity po tym, jak odkryła, że jej dziecko zostało porwane i. Y y no to było mocne. Bardzo emocjonalnie opresywne. Tak, i, i to jest jakby mocne. Mam wrażenie nawet na kilku poziomach, bo to co na przykład dla mnie było takim dosyć dojmującym doznaniem w trakcie lektury, to to, że my litę obserwujemy nie tylko poprzez jej działania i przez to jej pragnienie zemsty za domniemane jakieś tam czyny, ale to też jak ona się fizycznie zmienia, jak wiesz, jak my ją widzimy coraz bardziej, no, podupadającą tak naprawdę, czy poddającą się właśnie tej zemście. I to, jak ją inne postaci też widzą, obserwują, postrzegają jej zachowania, to robiło na mnie bardzo mocne wrażenie. Nie mam nic To jest naprawdę... Kiedy działa, to ten tom jest naprawdę mocny. Jednak ja się jednak będę czepiał, że jest dużo z które nic nie wnoszą i które tylko rozciągają ten tom, i nie mogę przecież wrażeniu, że Gajman miał zakontraktowane te 75 zeszytów i widział, że zbliża się do końca, więc postanowił ten koniec wycisnąć yy, najbardziej jak się tylko da. I czasami, szczególnie w środku, ten wątek był yy, dość przegadany. Wydaje mi się, że na przykład yy, yy, ten tom był dość przegadany. Wydaje mi się, że wątek Ross spokojnie mógłby być tak o trzy czwarte krótszy i niczego by nie stracił. No to ja się cieszę, że poruszyłeś wątek Rose, bo ja w ogóle mam poczucie, że to jest wątek, który najbardziej odstaje. Bo on, on, jest, on jest najsłabiej powiązany z resztą narracji. Tak, no bo on zwróć uwagę, że on się niby wpisuje w to, co ty powiedziałeś, nie? że tematycznie wszystkie te wątki, one się kręcą wokół odchodzenia, śmierci, umierania, pogodzenia się właśnie ze śmiercią kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej, ale ja w zasadzie miałem takie poczucie, że to jest wątek, który jest po prostu osobny. I gdyby nie to, mhm. że ta postać no, miała jakąś tam swoją rolę na, na pewnym etapie, no to tego wątku by w zasadzie mogło nie być, bo yy, wszystkie inne one się splatają z główną opowieścią i, i z tym, co robią Panie Łaskawe yy, albo Morfeusz, a mam wrażenie, że ten wątek Rose, on jest w ogóle jakby wiesz, poza nawiasem całej tej opowieści, nie? Mhm. Właśnie, właśnie to, to też mi trochę gryzło. Zastanawiam się, o co chodziło Gejmanowi z tym wątkiem. Może o to, żeby wyprowadzić czytelnika w pole, że czytelnik spodziewa się, że on Ros uratuje sam. uratuje sytuację w całym. Yy, w ostatniej chwili, a tak naprawdę ten wątek po prostu był takim sobie podróżowaniem przez pół świata w jedną i w drugą stronę. I kończeniem pewnych niedokończonych spraw osobistych. Więc. Yy. Nie wiem, trochę waham się postawić tu minusa, bo możliwe, że jakbym dłużej nad tym pomyślał, to ten wątek miałby jakiś fajniejszy, głębszy sens, ale też yy, nic mi nie przychodzi do głowy, więc będę musiał trochę pokręcić nosem. Wiesz co, ja jedyne, co sobie pomyślałem, że tylko ja nie wiem, czy on potrzebował tyle miejsca na tego rodzaju konkluzje, no bo ja takie miałem poczucie, jak teraz przeglądałem jeszcze sobie ten album przed nagraniem, że w zasadzie tutaj chyba Gaiman wprost mówi nam jakie jest teoretyczne czy jakie może być znaczenie całego tego wątku no bo mamy to, to zdanie na zasadzie coś się kończy, coś się zaczyna taki wiesz, życia krąg w mhm. tym wątku Rose kiedy, kiedy tam oni są na pogrzebie pewnej postaci i no, myślę, że to stwierdzenie poniekąd można odnieść do całego tego tomu i być może to tak się jakoś tam łączy, no tylko, że nadal. Taki, taki trochę tematyczny kontrapunkt, że niby wiesz, tutaj jest ta, ten, gigantyczny, ta, ten to gigantyczne z, zmienienie status quo w całym uniwersum i dzieją się wielkie rzeczy, ale tu obok dzieje się normalne życie i mało kto to zauważa, że no okej, okay, tam na górze się tłuką, ale... No, życie toczy się dalej. O to, o to chyba chodzi? No, z jednej strony może tak, a z drugiej strony właśnie, że wiesz, że z jednej strony mamy śmierć, smutek i tak dalej, a z drugiej strony mamy nowe życie, yy, bo mamy cały ten wątek wiesz, tej ciąży Rose i, i, i tego, że yy, no, jak to w życiu, nie? Coś się kończy, coś się zaczyna yy, i teraz się smucimy, ale za chwilę właśnie, no, może będzie coś coś nowego za rogiem na nas wszystkich czekało, nie? I, i mhm. mówię, ja może sobie teraz tutaj dopowiadam, no ale to jest taki, taki jedyny punkt z, wspólny, który ja widzę w, pomiędzy wątkiem Rose, a tymi wszystkimi pozostałymi, no ale no, ja się tutaj zgadzam z tobą, że po prostu ten, ta, ten wątek, no, on nie potrzebował tyle miejsca na zwyczajenie w świecie, nie? Mhm. Ja bym to kupił, ale on jednak mimo wszystko powinien być trochę krótszy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast dwie rzeczy ja bym jeszcze chciał wyróżnić i Cię też zapytać. Po pierwsze, my jak zaczynaliśmy przygodę z Sandmanem, to zaczynaliśmy od takiego w sumie dla mnie zaskakującego stwierdzenia, obserwacji, że to jest komiks mocno horrorowy i nie wiem jak Ty odbierałeś, Panie Łaskawę, ale ja miałem wrażenie, że ten tom trochę do tego wraca. I, i to na... W sensie, że tutaj te tytułowe Panie łaskawe są takim potworem, który podchodzi coraz mocniej i eskaluje sytuację. Trochę tak, ale wiesz, ale w ogóle tu jest na, na kilku poziomach, nie? Ten wątek spotwornienia Lity i, i całej tej jej zemsty, właśnie te wszystkie potwory, no bo tutaj mamy z jednej strony te tytułowe Panie łaskawe, ale mamy. Furię, mamy y, tam, wiesz, nasze y, no, inne potwory z, z greckiej mitologii, żeby może mm -hmm. zbyt wiele nie, nie spoilerować. Mamy cały ten wątek y, y, poszukiwania Koryntczy przez Koryntczyka i Matthew, y, młodego Daniela y, i ten wątek też jest w sumie właśnie mocno horrorowy. Y, y, przecież cała ta końcówka, to ja miałem wrażenie, że to taki... Trochę slasher w uniwersum Sandmana nam się robi, <grym> także, mm -hmm. także to, to trochę znów mówię, pod wieloma względami ten album mnie zaskakiwał, że, że to, no bo nie spodziewałem się, że my jednak wrócimy właśnie do takich horrorowych motywów, no bo jednak o, o Gaiman bardzo mocno odszedł od tego w kierunku takiej no, niekonwencjonalnej, ale fantastyki, o tak bym powiedział. Wiesz co, coś w tym jest, coś w tym zdecydowanie jest, ale jak sobie porównuję ten pierwszy tom, tak jakby pamiętam, z tym, z tym tomem, to jednak wydaje mi się, że Gaiman troszkę dojrzał i jest troszkę taki mniej, mniej edgy, mhm, nie? Mniej, tak. yy, nie, nie idzie aż tak bardzo na całość. Tam yy, Lubi schować pew, yy, pewne elementy makabry poza kadrem, albo coś złagodzić, albo jednak troszkę się powstrzymać. I oba te podejścia, wydaje mi się, że mają swój urok. Ale tak, ale z, z, zdecydowanie by, by, by był to taki horrorowy film w tym tomie. I, to, i to, to było całkiem przyjemnym powrotem takim tematycznym, taką klamrą. A druga kwestia, którą ja bym chciał wyróżnić, to są ilustracje. Bo my w sumie o nich od któregoś momentu dużo nie mówiliśmy, no bo to jest też seria taka, gdzie tych rysowników jest bardzo dużo, oni się zmieniają dosyć regularnie pomiędzy tymi tomami. Ale ja Tutaj cały w zasadzie zespół rysowników i rysowniczek bym chciał wyróżnić, bo mam wrażenie, że z jednej strony te ilustracje w tym tomie, one trochę odbiegają od tego w wielu momentach, co widzieliśmy wcześniej, ale z drugiej strony i pod kątem samej kreski, ale też przede wszystkim jakby pod kątem kolorystyki i mhm. takich patentów, bo tutaj wiesz, mamy nieraz te fragmenty jakiejś, nie wiem, opowieści w opowieści albo właśnie jakieś bardziej dynamiczne sekwencje, albo jakieś takie no prawie, że wielowymiarowe szachy nam się tworzą, różne krainy i Mam wrażenie, że tutaj cały ten zespół odwalił niesamowitą robotę, bo no przynajmniej na mnie nie robiłoby to aż tak dużego wrażenia fabularnego, gdyby to pod kątem wizualnym tak dobrze nie zagrało. A jak ty, ty oceniasz właśnie ten aspekt, pań Łaskawych? Właśnie ilustracje były bardzo spójne, ale to też dlatego, bo za rysunki odpowiadał w większości, w większości rozdziałów ten sam rysownik, Mark Hempel. On był kilka razy zmieniony ale tylko chyba właśnie, wydaje mi się, że tylko w tych momentach, w których to miało sens, mm -hmm, znaczy, tak, że tak. była jakaś historia w historii albo coś. I, I to się sprawdziło też świetnie, bo ten tom jest bardzo spójny dzięki temu. I Hempel też jest bardzo interesującym rysownikiem, bo on ma taki bardzo ostry, geometryczny styl, a te kolory, które tutaj są, one są z jednej strony wyraziste i te cienie są bardzo mocno, y, bardzo, y, nie mają takich przejść szarości, są bardzo mocno cięte. Mm -hmm. I, I to wszystko bardzo robi taki intensywny film te, tego tomu. I to też bardzo mocno do mnie przemówiło. Bardzo mi się podobał wizualnie ten tom. Tak, tak, dokładnie. No to jest, to jest coś, co na pewno warto podkreślić, bo to się gdzieś tam będzie wyróżniało i na pewno jak ja będę gdzieś tam w myślach wracał sobie do Sandmana to, to na pewno to ze mną pozostanie no i całościowo możemy pokrótce ocenić To dla ciebie dobry powrót po latach do pań łaskawych myślałem, że zrobi na mnie większe wrażenie ale to też kwestia tego, że to jest powrót znaczy, że ja już wiedziałem czego oczekiwać więc no, trudno, żeby mnie czymś zaskoczył ten tom jeśli czymś mnie zaskoczył, to właśnie poprzednio nie zauważyłem, że on jest trochę rozciągnięty, uh -huh. więc może to jest rzecz, którą dostrzega się dopiero po drugim, trzecim czytaniu, nie po latach. I możliwe, że czytelnicy, którzy podejdą do tego na świeżo, to właśnie łykną to tak jak ja łyknąłem za pierwszym razem. No ale to wiesz, indywidualna wrażliwość indywidualnych odbiorców. Uh -huh. Ja absolutnie bardzo pozytywnie oceniam ten tom. Jest on godnym finałem. I bardzo się cieszę, że, no, że, no, że, że mieliśmy okazję przejść wspólnie tę ścieżkę. No ja też. Ja w sumie, patrząc na to, że y, dostajemy w sumie finał całej tej historii już w tym tomie poniekąd, to ja jestem bardzo zaintrygowany tym, co y, po pierwsze będzie w kolejnym tomie, no a poza tym jeszcze na półce mamy ten... Y, Tom, Tom zero. zero, tak, ten prequel sequel, który mhm. Egmont już wypuścił e, jakiś czas temu i, i na który ja w sumie ostrzę sobie zęby. Także no, widzimy już ewidentnie koniec całej przygody z tą powtórką Sandmana na horyzoncie. No ale mówię, ja z jednej strony na tym etapie jestem usatysfakcjonowany, a z drugiej strony właśnie zainteresowany, no bo ciekawi mnie po prostu, co tam Guyman nam zaproponuje jeszcze na koniec, bo, bo mówię tu... Myślę, że Ci się spodoba, ponieważ yy, wydaje mi się, że nie powinniśmy dezorientować naszych słuchaczy. O ile Panie łaskawe są finałem serii, o tyle nie oznacza to, że są jej końcem, ponieważ mamy jeszcze dość długi epilog, na tyle długi epilog, że on sam wart był oddzielnego tomu i ten tom będziemy obamać następnym razem w naszej serii. Tak, także wiesz, no, ja mówię, ja jestem bardzo ciekawy właśnie, co... Co, co tam jeszcze jakby zostało z tych luźnych nitek, albo może właśnie jaki jest pomysł na kontynuację całej tej opowieści, że no tak jak mówisz, no doczekaliśmy się kolejnego tomu, a nie jakiegoś, wiesz, zeszytu końcowego czy, czy przejściowego do, do kolejnych historii, także no... Ciekawa to była przygoda dla mnie, nie powiem. Myślę, że będziesz usatysfakcjonowany, żeby za wiele nie zdradzać. No to mówię, to ja liczę na to, że się y, naprawdę już wkrótce usłyszymy. Ten wychodzi. Mamy w ogóle, Eg Egmont zamówił, y, znaczy Egmont powiedział już... Jest to, kiedy... Wydaje mi się, że on ma wyjść w tym roku, tylko nie pamiętam, czy to ma być listopad, czy październik. Ale wydaje mi się, że, że zamykamy się w tym roku już z, właśnie z całym Sandmanem. Ale nie mam niestety katalogu z <śmiech> Sandmanem. z Sandmanem, to będzie no, ciekawe. To, także, także wiesz, także tutaj pod tym kątem, no to, to naprawdę no widzimy już finał wielki całego tego cyklu podcastowego na horyzoncie. No ale mówię, póki co ja jestem naprawdę... Pozytywnie zaskoczony i, i, i w sumie byłem usatysfakcjonowany właśnie jak ostatecznie fin ten finał całej serii Gaiman rozegrał i, i że to właśnie w sumie na takich wątkach, że gdzieś tam wraca cały wątek Orfeusza, bo przecież tamten album bardzo mocno chwaliliśmy, że, że tutaj na tym to jest budowane. Ciekawie, ciekawie poprowadzone, spuentowana seria. Dokładnie. I to chyba tyle, co mamy do powiedzenia. Chyba tak. To cóż, dziękuję Ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również. Tak, sprawdzimy sobie, kiedy ten ostatni tom. No i mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce. I to wtedy już pewnie od razu w podwójnym podcaście, jako że mówię, ten tom zero czeka już <grych> z Uteński nie no nie a zakończymy za długo. Też, też nie, nie, mogę się, nie mogę, bo to będzie też również pierwszy raz dla mnie. Ja, ja sobie yy, przeczytałem go dopiero niedawno, więc... Yy. Zobaczymy. No, no zobaczymy. To, to widzisz? To jest na co czekać. Jeszcze raz dzięki mm -hmm. za dzisiaj. Dzięki, dzięki do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć, cześć.